Cztery minuty po północy. Anna Kowalczyk, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Ultimatum Donalda Trumpa dla Chin grozi 50 cłami, jeśli Pekin dostarczy Iranowi przenośne systemy obrony przeciwlotniczej. Według amerykańskiego wywiadu Chiny planują w nadchodzących tygodniach dostarczyć Iranowi nową broń. Informacje na ten temat podała stacja CNN. Zapytane o możliwość udzielenia przez Chiny wsparcia w zakresie obrony przeciwlotniczej Iranowi Donald Trump oświadczył, że jeśli Pekin to zrobi, to będzie miał wielkie problemy. Z najnowszych ocen wywiadowczych wynika, że amerykańskie służby wskazują, iż w ciągu najbliższych kilku tygodni Chiny przygotowują się do dostarczenia Iranowi nowych systemów obrony powietrznej. Byłby to krok prowokacyjny, zważywszy na to, że Pekin oświadczył, iż pomógł wynegocjować kruche porozumienie o zawieszeniu broni, które w zeszłym tygodniu wstrzymało działania wojenne między Iranem a USA. Ponadto na początku przyszłego tygodnia Donald Trump ma udać się z wizytą do Chin, aby przeprowadzić rozmowę z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem. Informacje wywiadowcze podkreślają również, że Iran może wykorzystywać zawieszenie broni jako okazję do uzupełnienia zapasów określonych systemów uzbrojenia przy wsparciu kluczowych partnerów zagranicznych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Od kilku godzin Stany Zjednoczone blokują irańskie porty w cieśninie Ormus. Prezydent Trump twierdzi, że blokada zmusi Teheran do ustępstw. Zapewnia, że już dostał sygnał od władz Iranu, że chcą zawrzeć porozumienie. Michał Kuczmierowski nie wróci na razie do Polski. Sąd w Londynie znowu odroczył posiedzenie w sprawie ekstradycji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Kolejne ma być w czerwcu. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek ma nadzieję, że Michał Kuczmierowski w końcu odpowie przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Ja jestem również. Jest tym zniecierpliwiony i poirytowany, że osoba, która w kolejnej aferze jest podejrzewana o bardzo poważne przestępstwa, dalej jest za granicą i nie możemy postawić ją przed polskim sądem. Jest wyznaczony kolejny termin. Mam nadzieję, że zmierzamy do jakiegoś szczęśliwego końca i że ta osoba będzie mogła stanąć przed polskim sądem. Kuczmierowski jest podejrzany m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i nadużycia przy zarządzaniu publicznymi pieniędzmi. We wrześniu 2024 roku były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych został zatrzymany w Londynie, a kilka miesięcy później po wpłaceniu kaucji opuścił brytyjski areszt. Ogromny pożar nieużytków w województwie śląskim paliło się 11 hektarów w okolicach Lędzin. Młodszy kapitan Szymon Gniewkowski z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach mówi, że nikomu nic się nie stało, sytuacja jest już opanowana. Dość duży teren został objęty tym pożarem. Dodatkowo silny wiatr przyjął jego rozprzestrzenianiu się. Działania polegają już na dogaszaniu zarzewi ognia, które zostały po pożarze. Sytuacja jest opanowana. Z ogniem walczyło 13 zastępów straży pożarnej. To są aktualności jedynki. Tańsze tankowanie. Zgodnie z decyzją ministra energii dziś za litr benzyny 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 ,12 zł 12 groszy. To 2 grosze mniej niż w ostatnich dniach. Mocniej, bo o 10 groszy potanieje olej napędowy. Litr ma dziś kosztować maksymalnie 7 ,58 zł 58 groszy. To najniższe ceny maksymalne od początku obowiązywania pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej, mówi rzecznik Ministerstwa Energii Grzegorz Łaguna. Gdyby pakiet CPN nie funkcjonował, ceny paliw byłyby wyższe nawet o złoty 30 zł na litrze. Mechanizm CPN obniżający ceny paliw będzie utrzymywany tak długo, jak będzie istniała taka konieczność. Sytuacja na światowych rynkach paliw wciąż nie jest całkowicie stabilna. Za sprzedaż paliw powyżej ceny maksymalnej grozi kara, do miliona złotych. Resort klimatu i środowiska chwali się sukcesem systemu kaucyjnego. Polacy na potęgę oddają opakowania. Ile butelek i puszek zwrócili w ciągu ostatnich trzech miesięcy zdradza wiceminister Anita Sowińska.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 To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy sporo chmur, ale padać może tylko w okolicach Szczecina. Temperatura minimalna od około 4 stopni w centrum do 8-9 na zachodzie. Zimniej przy wschodniej granicy są ostrzeżenia przed przymrozkami dla części województw podlaskiego i podkarpackiego. Jedynka. Polskie Radio. Dziś jest wtorek, 14 kwietnia, 104 dzień roku. Słońce w znaku Barana wzejdzie o 5.42, a znajdzie o 19.32. Dzień będzie trwał 13 godzin i 50 minut. 1060 lat temu prawdopodobnie tego dnia w Wielką Sobotę Mieszko I, Książę Polan, przyjął chrzest. Data 14 kwietnia 966 roku jest uznawana za początek chrystianizacji ziem polskich. 706 lat temu w Inowrocławiu rozpoczął się proces przeciw zakonowi krzyżackiemu. o bezprawne zajęcie Pomorza Gdańskiego. 130 lat temu w USA opatentowano płatki kukurydziane. 114 lat temu po zderzeniu z Górą Lodową w pobliżu Ameryki Północnej zatonął brytyjski parowiec trans transatlantycki Titanic. 102 lata temu złoty zastąpił markę polską. 85 lat temu urodziła się aktorka Raksa. a imieniny obchodzą dziś się Berenika, Jadwiga, Julianna, Justyna, Maksym, Maria i Walerian. Najlepsze życzenia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 Z okazji setnych urodzin programu Pierwszego Polskiego Radia zapraszamy na spotkanie z pierwszymi damami polskiej sceny muzycznej lat 90. Kasia Stankiewicz i Renata Przemyk, Natalia Kukulska i Reni oraz Urszula. Przy fortepianie Bartek Wąsik. Przy mikrofonach Ula Kaczyńska i Marcin Wojciechowski. Gwiazdozbiór Jedynki w piątek od godziny osiemnastej. Jedynka to jest radio. I to radio jest Kobietą. Autopromocja. 10 minut po północy, tu program pierwszy Polskiego Radia. Noc z reportażem. Dobry wieczór. Przy mikrofonie Alicja Głów i Antoni Rokicki. Program realizuje Paweł Chodyna. Muzykę przygotował dla Państwa Kajetan Tłokowski. Rozpoczynamy noc z reportażem. A co dla Państwa przygotowaliśmy, Antku? Mamy dzisiaj aż pięć dźwiękowych opowieści. Wczoraj obchodziliśmy Dzień Pamięci Ofiary Zbrodni Katyńskiej. To bolesny dzień dla rodzin, ofiar tej zbrodni, ale także dla tych, którzy którzy dbają o historię, którym historia jest szczególnie bliska. I dzisiaj właśnie posłuchamy takich dwóch reportaży koparka kopała doły tak głębokości, gdzieś do 5-6 metrów i do tych dołów w kilkunastu warstwach wrzucano zwłoki. Na tym sadzono tam jakieś drzewa, tam potem powstały te dacze NK Włodowskie. Ci, którzy rozstrzeliwali Polaków, tam sobie odpoczywali. I tam właśnie były umywalnie, toalety. Ponieważ to przez lata spływało, to wiadomo, te mundury farbowały. Więc te czaszki, te zwłoki były w kolorze akurat umundurowania, granatowym. Także to było szokujące. Praktycznie nie ma w Polsce komendy, gdzie nie ma przynajmniej jednego albo dwóch policjantów, którzy zostali tam zamordowani. Był to fragment reportażu Jakuba Tarki, mniej znana historia. Za chwilę jeszcze opowiemy więcej o tej audycji. A w tej godzinie jeszcze druga archiwalna audycja, dokumentalna pod tytułem Katyń. Pamiętam Krzysztofa Wyżykowskiego. Niektóre zwłoki narzucone miały płaszcze na głowy, względnie nawet powiązane ręce do tyłu. Widocznie duża część broniła się. A tragedia ludzi bezbronnych. straszna. Absolutna większość miała dystynkcje oficerskie. Odzienie, buty, odznaki oficerskie, doskonale zachowane. Trudno mi mówić o obrażeniu. Ja w tej chwili jeszcze no, nie, mogę, ja pan, nie mogę. Nie mogę, nie no. mogę. Polskie Radio. Jedynka. Pomordowani na wschodzie, słysząc to myślimy o oficerach Wojska Polskiego czy zawodowych żołnierzach, a ofiarami są także polscy policjanci. Szacuje się, że w 1940 roku Sowieci zamordowali około 12 tysięcy polskich funkcjonariuszy policji. W reportażu o ich tragicznych losach opowiadają dzieci i bliscy, którzy wraz z bolesnymi wspomnieniami zachowali też ostatnie listy. Wysłuchajmy historii tych, którzy już nigdy nie wrócili do domu. Mniej znana historia Jakuba Tarki. Co roku biorę udział w tym katyńskim marszu cieni. Jest to taka moja osobista pielgrzymka na cześć mojego dziadka. Ja jestem ubrany dokładną kopię munduru mojego dziadka. To jest mundur starszego posterunkowego Policji Państwowej. Pracował w Policji około 16 lat. Wstąpił do Policji w 1923 roku. Wcześniej był Ułanem Marszałka Piłsudskiego. Walczył w 9. Pułku Ułanów Małopolskich. We wrześniu 1939 roku znowu stanął w szeregach Policji zmobilizowany do obrony ojczyzny. No i został, tak jak wszystkie ofiary zbrodni katyńskiej, podstępnie, bez wypowiedzenia wojny, uwięziony, rozbrojony i wszyscy zostali wymordowani wbrew wszelkim prawom obowiązującym w cywilizowanym świecie. Dawaj! Dawaj, automobil! Pojechaj! Bardzo Rosjan lubił i umiał po rosyjsku i mówić i pisać. Wiedział, że w Rosji to on ma przyjaciół. W Bedlnie ojciec wtedy służył i jego jako policjanta wzięli do wojska. I wszyscy policjanci dostali rozkaz poładować rodziny policyjne na wozy, furmanki jakieś tam. I dwie rodziny jechały z nami na jednym wozie, a tam miała być obrona i dlatego nas stamtąd musieli usunąć. Ojciec trzy dni tam pozostał. W naszym mieszkaniu mama jak wróciła, to były wszystkie prześcieradła podarte, pokrwawione, bo tam ojciec znosił rannych i tam trzy dni podobno jeszcze walczyli, a nas pchali na wschód do Mokobodów. W tych Mokobodach ja bardzo zachorowałam. Jak zobaczyli, że my chorzy, to zostawili nas tam. I tak żeśmy dotrwali, aż Niemcy weszli. Czekaliśmy, aż Niemcy dadzą nam zezwolenie na powrót. No i wróciliśmy, ale ja już powrotu to nie pamiętam. Widocznie musiałam przespać. Aniu, podaj mi okularki. Na tym foteliku moje okulary są. Tata napisał do rodziców mojej mamy, bo poszukiwał nas. Kochani rodzice, powiadamiam was, że znajduje się w Rosji, żyję, zdrowy, Czego i wam życzę? Proszę powiadomić moją żonę i dzieci, jeżeli żyją i gdzie? Proszę mi odpowiedzieć, życzliwy wam Salamon. I tutaj jest już adres SSRR na terenie Rosji w Ostaszkowie i adres jest zwrotny. Mama odpisała, ale niestety już żadnych odpowiedzi nie dostaliśmy. W 1940 roku prawdopodobnie już ojciec wtedy nie żył, kiedy to do nas dotarło. Dziadek około Bożego Narodzenia 1939 roku napisał list z Ostaszkowa do domu, do rodziny, do żony, w którym pisał, że wszystkich kocha, że jest tutaj ze wszystkimi kolegami razem i że chyba już się więcej nie zobaczymy, więc to taki pożegnalny list był napisany na obozowym blankiecie cyrylicą po rosyjsku. Więc babcia miała pewność, gdzie jest uwięziony. Poza tym w 45 roku, kiedy wkraczała Armia Radziecka to sołdaty ruskie, sami mówili czekasz na niego, to ty na niego nie czekaj, bo on stamtąd nie wróci. Jak był w Ostaszkowie, to nie wróci. Także rodzina dobrze wiedziała, kto zamordował naszych policjantów. Tyle, że Lata długie, czekaliśmy, aż to oficjalnie wyjdzie na jaw. Dawaj, dawaj! Tę kartkę zostażkowa, babcia traktowała z Maja jako relikwię. Zawsze czytała tę część zapisu, że żyję i jestem zdrowy. Był dowód, ale nie było pewności, a może nie zginął. Pamiętam takie momenty, kiedy babcia przychodziła na przykład ze sklepów, albo gdzieś z jakichś spotkań. I potem opowiadała ci takie historie o tym, że ktoś dziadka widział, że gdzieś mieszka, że prawdopodobnie żyje. Babcia mówiła, że ktoś opowiadał o jeziorze, na tym jeziorze były tratwy. No i policjanci w mundurach zostali na tych tratwach zatopieni, a potem pływały po jeziorze Czapki. To taką moją dziecięcą wyobraźnię, szalenie ta historia. Poruszyła, były to takie raczej doniesienia, ktoś coś komuś powiedział i urastało to pewną legendę, ale no jakieś jądro prawdy w tym było, zważywszy, że potem po wielu, wielu latach miałam okazję być w tym miejscu, gdzie dziadek był więziony. Jezioro było, historia była tylko trochę inna i bardziej brutalna niż w mojej dziecięcej pamięci to utkwiło. Miednoje Ostaszkówka, to, to, to, to. Aleksander Załęski, ekspert fotografii kryminalistycznej. Tu mam na zdjęcia, ten zespół cerkiewny w Ostaszkowie na jeziorze Seligert na wyspie Stołbnej. Jeżeli chodzi w ogóle o jezioro Seligert, to ma ponad 100 km długości. I jest tam ponad setka wysp i tu akurat ta największa Stołbna Tu można było ponad 6000 tysięcy policjantów zgromadzić. To jest właśnie wnętrze jednego z pomieszczeń. Po wojnie był tam dom dziecka i dzieci miały za zadanie zeskrobanie danych napisów świadczących o polskości. Jeżeli wyrobiły się z tak zwanego planu to co im przydzielono to dostawały śniadanie czy obiad czy kolację. Także w ten sposób one musiały tam ciężko pracować. To jest początek pracy ekskumacyjnych w Miednoje w 91 roku. To są dystynkcje policjantów województwa śląskiego i te odznaki policyjne i mamy numery po kolei. Po numerach tych odznak policyjnych można było ustalić do jakiego policjanta należała dana odznaka. Daszki, czapek, tu też orły śląskie na, na pagonach i guziki. No i mamy listy. Kochany Jasiu, genialnie zachowane, prawda? I jak zdrowie, posyłam ci dwa listy, czy otrzymałeś. Niesamowite, prawda? o tatusiu, wróć do nas. Tak, tak, to, no to jest historia, to jest niesamowita historia, już nigdy nie wrócił, także to są wstrząsające rzeczy. Niemcy mówili, że Rosja zrobiła, Rosja mówiła, że Niemcy to zrobili. Do końca mama czekała, że ojciec wróci. Pisaliśmy do Czerwonego Krzyża, odpowiadali, że, że nie wiedzą, nie wiedzą gdzie jest. Dopiero jak Jaruzelski przywiózł listę i tą listę ja mam, no niestety, taką prawdę żeśmy dostali, co się stało. Jeszcze raz założyłem ten mundur dlatego, że to jest intencja, zazwyczaj idę w mundurze Wojska Polskiego. Jest to mundur, który jest założony w intencji przodka mojego, który został ewakuowany wraz z większością policji z zachodu właśnie w stronę wschodnią. No i tam, jak wiadomo, wszyscy policjanci, niezależnie od tego, jaki mieli stopień, jako mieli szarżę, zostali zamknięci w obozach, a następnie nie zamordowani. Jeżeli mówimy o policji, to zazwyczaj myśli się, że jest to jakiś teren wschodni, bo bliżej było. To jest nieprawda. I Śląska, i Wielkopolska policja w głównej mierze została zdziesiątkowana. Trzeba mówić o tym i trzeba ich pokazywać. Rzesza tych policjantów zginęła dlatego, że oni byli funkcjonariuszami państwa. I tego obawiano się po wschodniej stronie. Jednak to były osoby, które Same wybrały sobie to służby. To nie były osoby powołane, tylko szły z przekonania do policji i pracowały dla Policji w Służbie Państwa. 1 września wkracza Armia Niemiecka. Za chwilę mamy 17 września. Od wschodu wkracza Armia Czerwona i jednostki NKWD. Michał Wykowski, prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939. Policjanci, którzy pełnią. Służbę w posterunkach, komisariatach, w komendach pełnią normalną służbę do końca. Są aresztowani na podstawie list proskrypcyjnych przygotowanych przez wywiad rosyjski znacznie wcześniej. I to oni i żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza są pierwszymi ofiarami jednostek NKWD. Zostają aresztowani albo rozstrzelani od razu na miejscu, albo są kierowani w kolumny i maszerują na wschód do obozów jenieckich. Część policjantów w ilości około 2,5 do 3 tysięcy jest ewakuowana na Litwę i Łotwę i tam są internowani. I to jest ta grupa chyba najszczęśliwsza, jeśli takiego określenia można użyć. Natomiast wszyscy pozostali, kilkanaście tysięcy zostają osadzeni w klasztorze w monasterze ostaszkowskim na w Wyspie Stobnej jeziorze Zelliger i tam jest w różnych okresach różna ilość y, funkcjonariuszy, ale nie ma tam oficerów Wojska Polskiego. Można powiedzieć, że to jest taki czas nadziei jeszcze. Oni mają cały czas nadzieję, że ta wojna się inaczej rozstrzygnie, że oni zostaną zwolnieni do domu. Oczywiście inaczej się losy toczą i y, spędzają ostatnią w swoim życiu Wigilię w Ostaszkowie właśnie. O, o Staszków. W tym dniu, kiedy brata rozstrzelali, to było ich mało, tylko 60 osób. W tej nocy, a tak to 100! Nie pan to patrzy. Każdy wykaz kończył się setką. 100! Widzi pan. To były takie dyspozycje dla tych władz więziennych. O, i tu proszę bardzo, pod numerem 30, Cylenkiewicz, Adam Adamowicz. Brat był takim opiekunem mojej i mojej młodszej siostry. Ja miałam cztery latka, jak ojciec umarł, a siostra moja młodca, Helena, miała cztery miesiące tylko. I brat pomagał. Nawet własił za mnie w gimnazjum. Chodził na wywiadówkę do tego gimnazjum, gdzie ja się uczyłam. I był bardzo dumny, kiedy otrzymał taką o mnie opinię, że ja jestem bardzo dobrą uczynicą, pilną i tak dalej. I on był z tego bardzo zadowolony. Ja w ten czas miałam 17 a brat miał 26. To był początek października 1939 roku. Jego koledzy, którzy byli jeszcze w Pińsku, przyszli do brata mego, – a Adaś, musisz też z nami jechać. My jutro już uciekamy stąd, od tych Sowietów. A brat powiedział – ja nie będę uciekać, ja tu nikomu niczego nie zrobiłem, ja nie zostawię matki i sióstr, nie zostawię. I tak on był dwa dni, czy trzy, nie więcej. Przyszedł taki funkcjonariusz NKWD, Zydek Miejscowy zresztą, który aresztował brata. Póki nie zamknęły się dwie więzienia, to mamusia szła za bratem i płakała, tylko tak go odprowadzała. To takie było tymczasowe więzienie. I ja jakimś cudem postanowiłam brata odwiedzić, i rzeczywiście zezwolono mi się spotkać z bratem. Brat tylko mówił, żeby mami pilnowała i, i o siebie dbała. Ta rozmowa trwała nie więcej jak pięć minut tylko. I właściwie to było moje ostatnie spotkanie w życiu. Tak, 50 lat prawie, nie wiedzieliśmy o jego losach nic. Pisaliśmy do wszystkich władz, ambasady polskiej w Moskwie i do Związku Patriotów Polskich i do armii polskiej Andersa. Żadnej odpowiedzi myśmy nie mieli. Dopiero w 1991 myśmy się dowiedzieli o Losie Brata. Człowiek bardzo to przeżył i bardzo wielkim przeżyciem dla mnie było pobyt już na cmentarzu. 6350 osób lezy w Miednoje, rozcelanych policjantów, policji państwowej. To było w 2000 roku otwarcia cmentarza położyłam mu kwiaty, z nic postawiłam wszystko i musiałam odejść, ja potem wracam. i ja mówię, Adasiu, Adasiu, ja zaraz przyjdę do ciebie tu. No. Takie bardzo wielkie przyżycie, tak jakby był autentyczny grób, a przecież to jest tylko symbol. Nie ma w mojej rodzinie takiej historii, niemniej jednak było czterech policjantów, którzy nosili moje nazwisko i dzisiaj będę ich upamiętniał zapaleniem symbolicznym zniczy. Trzeci raz jestem na takim marszu, Żałuję, że nie byłem wcześniej, jednak nie posiadałem jeszcze wtedy munduru Policji Państwowej, rekonstruowałem innej formacje, a od trzech lat jestem właśnie członkiem Radomskiej Grupy Rekonstrukcji Historycznej Trzeciego Okręgu Policji Państwowej, komisariat w Radomiu. W całej Polsce jest sześć grup rekonstrukcyjnych, z czego cztery chyba są w województwie mazowieckim. Postanowiłem, że warto by było odtwarzać formację Policji Państwowej, bo przynosiła chlubę naszemu państwu. Na ogół wszystko się mówi tylko o Katyniu, prawda? Mniej się mówi o Charkowie, a jeszcze się mniej mówi o Miednoje. Miednoje to jest typowo związane z policjantami. Znaczy oprócz policjantów jeszcze tam było trochę Korpusu Ochrony Pogranicza, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej i Służby Więziennictwa. To jeszcze dodatkowo. Ale to jedyne miejsce, gdzie byli policjanci, to było Miednoje. To zdjęcie zatytułowałem Żywi i martwi. Na pierwszym planie mamy czaszki, na drugim planie mamy całą ekipę ekshumacyjną i to widać jaki jest kolor tych czaszek, że one nie są czyste, białe, tylko to wszystko jest w takim kolorze ciemnego granatu przechodzącego praktycznie już prawie że w czerń, prawda?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 To była doskonale zorganizowana policja, bo w szeregach jej służyli patrioci, ułani żołnierze, którzy razem z marszałkiem Piłsudskim pogalopowali pod kijów, żeby wywalczyć niepodległość naszej ojczyzny po 123 latach niewoli. Więc oni to wyzwolone przez siebie państwo kochali jak własne dziecko. No i tak się losy tragicznie potoczyły. Celem naszego marszu jest oddanie hołdu tysiącom polskich jeńców wojennych zamordowanym przez Sowietów w Katyniu, Charkowie, Twerze, Bykowni oraz w innych nieznanych miejscach na wschodzie. Zabici to oficerowie Wojska Polskiego, żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza oraz funkcjonariusze Policji Państwowej, Straży Granicznej... Ten zwrot, zbrodnia katyńska, to każdy kojarzy to z miejscem Katyn. Natomiast w społecznej świadomości generalnie nie ma wiedzy, że są inne miejsca, również nieodkryte do dzisiaj, które mieszczą się w tym pojęciu zbrodni katyńskiej. Bo gdyby nie odkryty przez Niemców w 1943 roku Katyń, to może byłaby to zbrodnia miednońska albo charkowska. Tak się stało i chodzi o to, żeby to bardzo... Pojemne pojęcie zbrodni katyńskiej było rzeczywiście przez każdego rozumiane w odniesieniu do całej elity II Rzeczypospolitej. Marsz z roku na rok się coraz bardziej rozrasta. W zeszłym roku było rekonstruktorów trochę ponad 200, w tym roku jest 300. Także jest coraz więcej osób, które mają tą świadomość, że są sprawy ważne, i o których trzeba pamiętać. Trzeba pamiętać, żeby się to nie powtórzyło nigdy. Polskie Radio. Jedynka. Był to reportaż Jakuba Tarki, mniej znana historia. Audycje znajdą Państwo na stronie Polskiego Radia. Zatrzymajmy się na chwilę. To audycja archiwalna, która powstała 10 lat temu. Jak ją dziś odbieramy? Inaczej? Zdecydowanie. Siła rażenia tych opowieści jest zdecydowanie większa. Kiedy za naszą granicą mamy wojnę, to myślę, że te relacje, te opowieści jakoś tak mocniej do nas yy, wchodzą i, i oddziałują. I myślę, że też za 10-20 lat ten reportaż też będzie jeszcze inaczej odbierany. Dwa słowa. Trzeba pamiętać. Twych. Chcę słyszeć twój sen i szept twojej krwi, chcę dotyku twych ust tak czystego jak wrzes, nim zbudzi cię świt i chód moich łez. Zanim chód, za nim lęk, za nim świt, za dzień Chcę strzec twego snu i tulić Twój cień. Proszę pozwól mi znów czekać z Tobą na deszcz, być kroplą, co drży na skraju Twych rzec. I już nie chcę znać Twoich snów. Proszę miej własny świat. Wracaj, gdy chcesz Że wciąż jeszcze jest czas. Chcę być światłem dnia, co pieści twą twarz. Proszę, pozwól mi dziś na te ostatnią. z reportażem. Kolejny dokument o zbrodni katyńskiej. Autorem tej pracy jest Krzysztof Wyrzykowski. To reportażysta, którego niestety pożegnaliśmy 5 lat temu. Dziennikarz był m.in. kierownikiem redakcji reportaży w Radiowej Jedynce w latach 1992-1998. Zdobył najważniejszą nagrodę w polskim radiu, czyli Złoty Mikrofon. Wiem, Antku, że miałeś okazję poznać pana Krzysztofa, prawda? Tak, to były spotkania podczas seminarium reportażu, które co roku odbywają się w Warszawie. I tam właśnie w tych przerwach między jednym a drugim reportażem rozmawiałem z redaktorem Wyrzykowskim. To niezwykle wrażliwy, ciepły człowiek. Miał w sobie taki spokój w oczach. Cechy, które bardzo pomagają w pracy reportażysty. Tak i na pewno pomagają właśnie przy tego typu tematach trudnych, gdzie trzeba Mieć w sobie też taką siłę, żeby udźwignąć tę historię. No i nie dziwi mnie, że właśnie zrobił pan redaktor Wyrzykowski tak poruszający dokument o zbrodni katyńskiej. Za chwilę wysłuchamy rekonstrukcji zdarzeń sprzed 86 lat. Usłyszymy relacje świadków i uczestników tego dramatu. Zapraszamy Państwa na reportaż Krzysztofa Wyrzykowskiego. Katyń, pamiętam. Podporucznik rezerwy Wacław Pysiewicz. Kapitan dyplomowany piechoty Stanisław Piwowarczyk. Rotmistrz rezerwy Wincenty Poklewski Kozieł. Podporucznik rezerwy Engelbert Poloczek. byłem 20 półkułanów i cofaliśmy się z Rzeszowa coraz bliżej granicy i Lwowa też i w Pomorzanach mnie zabrali do niewoli Ksiądz Prawat Zdzisław Peszkowski kapelan pomordowanych na wschodzie Czy te fakty wpłynęły na to, że ksiądz z Ułana stał się kapłanem? Tak jest, doszedłem do przekonania takiego, że jeżeli ja zostanę kapłanem to oni będą mieli kapelana Wszyscy mnie się pytają, jak ten Koziesk wyglądał. To był monaster oglądny. I w Rosji to było tak, że, że wszystkich tych więźniów to, do, to przede wszystkim do klasztorów wsadzali. I tam nas wszystkich wpakowali. Prawie 5 tysięcy. Ale przede wszystkim, tak jak dla mnie, to było fantastyczne odkrycie polskiej inteligencji. Bo wtedy zobaczyłem, Tylu profesorów w uniwersytetu, później olimpijczyków, później z każdej branży, jakie sobie może było wyobrazić, był ktoś. Przez ten cały czas naszego pobytu, prawie pół roku w Kozielsku, to była ciągła, nieustanna huśtawka. Jeden z najstraszniejszych momentów w naszym życiu w Kozielsku to było to, że w pewnym momencie powiedzieli, ten obóz będzie rozwalone w drobne kawałki i będą wyjeżdżali grupami ludzie. Gdzie wyjeżdżają, a mnie? Dlaczego? Kto to wyjeżdża? I tak te transporty szły jedne po drugim, a myśmy żegnali ich przy tych wrotach, jak wychodzili. Dawało się jeszcze karteczkę jakąś komuś, żeby schował, bo jak ty będziesz w Polsce prędzej niż ja, to po mojej mamie powiedz coś. Notatka znaleziona przy zwłokach majora Adama Solskiego z 57. Pułku Piechoty. 8 kwietnia 1940 roku, godzina 3.30. Wyjazd ze stacji kolejowej Kozielsk na zachód. Godzina 9.45, stacja kolejowa Jelnia. Od godziny 12.00 stoimy na Bocznicy w Smoleńsku. Dziewiąty kwietnia. Kilkanaście minut przed godziną piątą rano zbudzono nas i rozdzielono do załadowania. Mamy gdzieś jechać samochodem. Od świtu dzień rozpoczął się niedobrze. Załadowano nas do samochodu więziennego. W celkach straż. Przywieziono nas gdzieś do lasu, coś w rodzaju letniska. Szczegółowa rewizja. Zabrano zegarek, na którym była godzina 630 lub 8:30. Pytają o obrączki. Zabierają ruble, pas główny, scyzoryk. I co dalej? Pracowałem w Polskim czerwonią Krzyżu w okręgu Warszawskim jako szef sanitarny tego okręgu. Doktor Hieronim Bartoszewski. Polski Czerwony Krzyż otrzymywał już przy końcu 1939 roku listy, kartki z obozów jenieckich również i z terenu Związku Rodzieckiego skojelska Starobiecka, Ostaszkowa. Wiedzieliśmy w Czerwonym Krzyżu, że są wielkie trzy obozy jenieckie na terenie Związku Radzieckiego w miejscowościach, o których przed chwilą wspomniałem. Gdzieś w drugiej połowie marca 1940 roku zanikły jakiekolwiek informacje z tych obozów. 14 kwietnia 1940 1943 roku. Poproszono mnie i pana Wodzinowskiego do zarządu głównego Polskiego Czarnowego Krzyża, gdzie dowiedziałem się, że zarząd główny mnie deleguje do Katynia, gdzie znajdują się mogiły oficerów polskich. W skład tej ekipy ustalił zarząd główny jako kierownika, sekretarza zarządu głównego Czerwonego Krzyża, pana Skarżyńskiego i panów Rejkiewicza, Wojcinowskiego, Kołodziejskiego i mnie. Razem pięć osób. Podano nam równocześnie, że wydelegowani jesteśmy do Katynia na wyraźne żądanie Niemców, jako Komisja Techniczna Biura Informacyjnego Polskiego Czerwonego Krzyża. Podwieziono nas na lotnisko i oczekiwaliśmy na samolot, który miał przylecieć z Krakowa i przewieźć nas do Smoleńska. Dnia następnego, 16 kwietnia, przewieziono nas tych 15-16 kilometrów od Smoleńska. Znaleźliśmy się w Katyniu po w lewej stronie szosy spotkaliśmy drutami otoczony lasek. No i Niemcy powiedzieli nam, że tutaj, w tym miejscu, znajduje się właśnie te nogi ły. Przekroczyliśmy ten szlaban, weszliśmy na drogę leśną. To jest ta droga, nie? Tak. Idąc tą drogą, około 150-200, może i 250 metrów, no zaczęło już się odczuwać coraz większy zapach trupi. W pewnym momencie, po tych mniej więcej 200-300 metrach, po lewej stronie tej drogi napotkaliśmy no, na drewniany baraczek i obok niego stojące na kozłach takich zrobione stoły. Na no, tych stołów napotkaliśmy no, wyjęte z mogił zwłoki w polskich. Obok tej pierwszej wielkiej mogiły Trumna, a więc trumny zrobione przez Niemców, ułożone zwłoki dwóch generałów, Bohaterowicza i Smarawińskiego. Pozwolono nam, no właściwie dosyć swobodnie chodzić. Niektóre zwłoki narzucone miały płaszcze na głowy, względnie nawet powiązane ręce do tyłu widocznie.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 Nie mogę, nie mogę, no. Ten ostatni transport, to był transport nasz. 250, którzy się tak wyczekali, tak się wyżegnali z nimi wszystkimi, i ciągle im zazdrościli, że on już jadą. I ten transport 250 władowali nas do takich dwóch więźniarek, takich zielone, brzydkie, takie. Powsadzali nas jak śledzie, pobijali. I dojechaliśmy do miejscowości, która się nazywa Pawliższe Bur. I tam witają nas inni. I wtedyśmy się dowiedzieli, że są trzy obozy. I wtedy się zaczęło szaleństwo między nami. A ty, ty skąd jesteś? Tysiące pytań, powiedz mi, czy ty widziałeś tego tamtego, czy może kogoś zastanowił, może kogoś. I poczekaliśmy na dzień specjalny. 24 sierpień. Przyjeżdża do nas do obozu generał Anders. I on do nas mówi: Wy jesteście członem polskiej armii to myśmy zakrzyknęli, panie generale, a gdzie reszta, gdzie oni są wszyscy? Wtedy generał Andrzej powiedział, będziemy ich szukać. To wtedy krzyk od nas, przecież w Rosji to nie ma nic do szukania, bo NKWD wszystkich ma spisane. Będziemy ich szukać. Proszę sobie wyobrazić, 13 kwietnia w Iraku, Przychodzi wiadomość: Jest Katyn i pierwsze nazwiska to nazwiska do moich najbliższych. Napisałem ja w swoim dzienniczku, w swojej książce Zapiski wojenne w Iraku. Pustynia iracka posłyszała nasz płacz i nasze modlitwy. Panie Jezu, daj mnie. Pod koniec listopada 1939 roku w Kozielsku znajdowało się około 5 tysięcy jeńców, z czego połowę stanowili oficerowie rezerwy. Przed generalną likwidacją obozu rozpoczętą 3 kwietnia 1940 roku znajdowało się w nim 4 generałów, jeden kontradmirał, około 100 pułkowników i podpułkowników, około 300 majorów, około 1000 kapitanów i rotmistrzów, około 2500 poruczników i podporuczników, powyżej 500 podchorążych, razem około 4500 osób. Wśród oficerów rezerwy, stanowiących około połowę ogólnej liczby, Znajdowało się 21 profesorów, docentów i wykładowców polskich szkół akademickich. Przeszło 300 lekarzy wojskowych i cywilnych, w tym wybitni specjaliści, kilkuset prawników, kilkuset inżynierów, kilkuset nauczycieli szkół średnich i powszechnych, wielu literatów, dziennikarzy, publicystów, przemysłowców i kupców. Z ogólnej liczby 15 tysięcy więźniów obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku ocalało 448 osób. Był to dokument Katyń, pamiętam, autorstwa Krzysztofa Wyżykowskiego. Pięć minut do godziny pierwszej. Proszę zostać z nami. Słuchają Państwo nocy z reportażem. Jedynka to jest radio.